Teraz słyszysz moje brzynie, teraz słyszysz moje słowo Wciąż na zmianę raz daj domu hard-horowo Dzisiaj pół na pół, tobą nasza lewa ma zasadą sobą ma trego Maja logo panujemy na jego drogą No bo jaki jest on, tacy my Zasada nasadą, na ulicy na dzień dobry nie jebać ty, Nie masz do nich ty, w dupie masz ty Teraz boczak, masz łzy? Cię to było ci potrzebne? Teraz kogo dobrać z zelnia, chuj tam bucha jedna W miał już więc za nie będzie Za to śmiech, którym zdrowiem jest on zawsze i wszędzie W moim życiu, które Pierdolony wiedzie. Ale go kto pierdoli, ls osurę lapiedzie HNR, ten takie życie wiedzie HNR, L.O.T.N. życie wiedziel. Ktoś raz, ktoś tak nał na życie W innym miejscu nie chcę nikomu tutaj kurba Dawać laski, ale szuję bez HNR L.O.T.N. mnie HNR, L.O.T.N. o tym teksty Moje poczynania dla konfidentów Meksyk Pomyleńcy pojechali ze życie Reszty, a teraz mogą sobie szaleć tam gdzie jest fest Niebanych swoich szaków, ciągnął na nich po raz setny Czy winisz kogoś wpró Ciebie, że ten świat jest zbredny, że ten twój jest biedny, żeś nie był przyjęcia biegłeś i miały być owoce pokruszone cegu Były Dlaczego? Tylko nie pali coś głupiego, bo za dużo tego Już słyszały moje uszy i widziały oczy moje, wymagały bym się skurzył ściany brednie zburzył w środku by odkurzył I przyjadać jeszcze z nim, bo chłop przecież na to zasłużył. 3M liryka na ostrykich chodnikach Nawijamy o tym co nas dotyka Coś pojawia się Coś znika coś dociera gościka, Ktoś budzi nas w papierach Ktoś łapy zaciera tu ktoś tak nosi na życie W innym miejscu by był ośmicie Słuchy ceny wycierpicie Z cudem witam ulicę Jestem tym jestem I pierdolę całą resztę populacji no okiem, krok za krokiem Rok za rokiem, to my was mieszamy z błotem Wierdolono swoim żną konfidentów Moje poczynania dla konfidentów Meksyk Pomyleńcy pojechali ze życiem do reszty. Co się jak uważasz, i żyjąc się naraża Zakazane kurwa kusi Nie każdego strata ruszy w duszy Nie oddawa serca, nie męczy ani męca Polska jest polska projekcja Wielu nie może znaleźć własnego miejsca Realia prosto z rosyjskiego księstwa aż do śmierci, WDADS Już wiesz jak jest